Ania. Andrzej. Tak, w maju ma się urodzić. No tak, to takie nasze szczęście, też zaskoczenie, bo tak nie, nie możemy powiedzieć, że tak się spodziewaliśmy i tak chcieliśmy, tak, to łaska. Miłość, rozstanie, miłość od nowa. Miłość, rozstanie, miłość od nowa. Znaczy na początku nam się udało być razem w małżeństwie,